Witam Was. Nazywam się Jakub Krzymiński, a wysłuchacie podcastu Pełna Powaga. Dzisiejszy odcinek chciałbym zacząć od tego, że chciałbym wyjaśnić kilka kwestii, które ostatnio zaistniały. Pierwszym i najważniejszym jest chyba to, że no właśnie, podcast będzie wydawany średnio co dwa tygodnie, a nie co tydzień. To już chyba zauważyliście. Jest to spowodowane tym, że najzwyczajniej w najzwyczajniej świecie nie mam czasu. Przy okazji chciałbym też nagrać to z Norbertem. Jak ostatnio chciałem z nim nagrać, no to miałem nad mikrofonem na wszystko, no ale wyszło jak zwykle. Na stronie naszego podcastu również zaszły zmiany. Jest to spowodowane tym, że no, pełno błędów wyskakuje. Nawet dokładnie wyskakiwało. Teraz już udało mi się jakoś to ogarnąć. No i właśnie przez to musieliśmy, musiałem ja konkretniej popracować nad stroną i gdy wejdziemy na stronę pełna pełnapowaga.co.cc nie wyskoczy nam już duże logo pełnej powagi, tylko od razu już mamy stronę. Ważną rzeczą, którą chciałem jeszcze omówić tak na wstępie jest to, że szukamy nowego hostingu, najlepiej darmowego, bo mamy teraz taki, za który płacimy 35 zł za miesiąc, tfu, przepraszam, za rok. Ech, no właśnie, ale to jest dla nas też za dużo. Jesteśmy uczniami liceum, nie mamy żadnego dochodu, nawet stypendium. Studenci mają stypendia i przepijają go, przepierdzielają, a nas nie staje, żebyśmy sobie mogli normalny hosting zakupić. Tak więc mam do Was prośbę podcasterzy, słuchaczek, kto mnie tam słyszy i się zna na tym. Moglibyście mi polecić dobry hosting, na którym mógłbym sobie Wordpressa zainstalować, tak, aby wszystko było tak, jak jest teraz. Kwestia jest tylko taka, że no, też chcemy zmienić domenę z tej, którą teraz posiadamy, czyli co.cc, na jakąś sensowną. No, mam hosting, który się nazywa hdsi.pl, no, ale to się wiąże z tym, jeżeli byśmy tam chcieli być, to się wiąże z tym, że co tydzień trzeba klikać linki albo co miesiąc. Ale wolałbym sobie wybrać taki, który jest lepszy, a co tydzień. No ale już wy pomóżcie mi, w proszę w komentarzach zostawić jakąś wiadomość, co i jak z tym zrobić, no bo sam nie wiem. Po prostu nie stać nas na to, żebyś sobie utrzymać serwer, no i pff. Tak się ładnie mówi, dupa zbita. Albo nawet dupa zbita. Ale to już. No właśnie. I to jest chyba tyle, co chciałem powiedzieć tak na wstępie, tak więc zaczynajmy.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 Zabowaga. Podcast ogólnotematyczny. Dzisiejszy odcinek chciałem zacząć od tego, że znajduję się w tej chwili w swojej kuchni lednej. Tak, Jest to miejsce idealne do nagrywania, jednakże no, jest pewien mankament tego, że tutaj się znajduję. Najważniejszym jest chyba to, że popługi, które znajdują się za moimi plecami, mogą co chwila robić... Ale o tym już wiecie z odcinku bodajże dziewiątego... Boniu i Kierocholi zimie. Ale nie będę już więcej o tym mówił, tylko zajmę się już tematami. A pierwszym tematem, jaki chciałem dzisiaj poruszyć, jest to muzyka w radiu. Jaką muzykę w ogóle możemy usłyszeć w takim narodziemnym radiu? No jest to głównie pop. Elementy rocka. No i już tak ostatecznie możemy usłyszeć coś w stylu hip-hopu albo nawet metalu. Oczywiście mamy też radia, na przykład takie jak RMF Max, gdzie leci głównie takie techno, dance. Nie wiem, nie znam się na tych gatunkach muzyki. Nie słuchałem nawet tego radia. No ale no, opiło się o uszy. Czasami słuchałem w przejeździe, jak jechałem stopem i coś. No dobra. Nie wiem, jak to były gatunki muzyczne, nie obchodzi mnie to. Chodzi mi o jedną z głównych rzeczy. Czy mi się ta muzyka podoba? Tak. W pada w ucho. jest bardzo taka... sympatyczna bym rzekł. Można sobie na przykład przy tym pojeździć samochodem, można sobie przy tym popracować. Jest dużo takich elementów, dzięki czemu radio pomaga nam w codziennym życiu. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Otóż chodzi o to, że niektóre radia, głównie takie jakie ja u siebie w domu słucham codziennie rano, czyli Radio Kielce, Prowadziło u siebie No już jakiś czas temu Dawno, dawno temu, chyba ze kilka lat Z lat, lat, to działa Hit tygodnia Czyli leci co jakiś czas Średnio co 10 minut Jedna piosenka Która jest hitem tygodnia No właśnie Co 10 minut Pomyślcie sobie, wstajecie rano, leci piosenka W trakcie robienia śniadania znowu leci ta piosenka Myjecie zęby Leci ta sama piosenka Wychodzicie z domu z krzykiem, kurwa mać. I znowu leci ta piosenka. Szlach mnie trafia codziennie rano. Przez ostatni tydzień leciała piosenka Ostatnia Nocka Macieja malej. Tak, wiem. Bardzo przyjemna piosenka. Bardzo fajna piosenka. Bardzo ambitna piosenka i bardzo... No, powiedzmy, że każdemu się podoba. Metalom, rockerom, popow jakimś tam popowcom, emo hip-hopowcom, wszystkim. Po prostu piosenka idealna. Każdemu się spodoba, tak? No właśnie, o to chodzi w takiej muzyce komercjalnej. A takie radio, wprowadzając właśnie to co 10 minut, niszczy, niszczy całość. Dlaczego? Bo spoko. Mogę posłuchać raz, drugi. Ale jest taka bardzo prosta... Jest taka bardzo prosta zasada, którą wymyśliłem jeszcze w gimnazjum, w pierwszej bodajże klasie gimnazjum. To za dużo, to niezdrowo. Nadużycia prowadzą do zapętleń, a zapętlenia prowadzą do techno. Techno bardzo nie lubię. No dobra, może nie bardzo, ale techno mi się nie podoba, nie lubię techno. Dlaczego? Bo to brzmi jakby się komuś drukarka zacięła i cały czas było Spoko, to jest moje zdanie. Nie lubię techno, mi się średnio podoba, jak komu się podoba jego sprawa. Ufam, że nie będzie mnie namawiał do tego, żebym ulubiał to na siłę. Bo to nie będzie być tak sensu. Ale cholera jasna! Bardzo piękną piosenkę, bardzo fajną piosenkę, bardzo melodyjną i rytmiczną piosenkę. Tak zepsuć, tak spaprać, tak zwalić. Cholera jasna walić. Jak tylko słyszę teraz tę piosenkę, to mam tylko jeden odruch. Dokładnie. Mam tego po Albo jeszcze wyżej. Więc, co z tego wynika? Droga redakcja Radia Kielce. Jeżeli mnie słyszycie, to weźcie i ogarnijcie odbyty i... Ograniczcie ilość piosenek typu hit tygodnia podczas godziny, bo szlak trafia słuchać jedno i to samo w kółko. Może dobrze, wydaliście ogromną fortunę na zakup praw do tego, ale nie pokazujcie tego aż tak bardzo. Kupcie jeszcze inne piosenki. Możecie zainwestować i przez miesiąc nie puszczać tego hitu, tygodnia i kupić tych piosenek, aby używać darmowych piosenek. Ale cholera. No, no. no właśnie, postawcie się w miejscu słuchacza. Może wam nie przeszkadza takie zapętlenie. Ale moja rodzina myśli na tym, żeby kupić w końcu nowe radio, bo nasza stara Unitra już lekko nie, nie da się już zmienić po prostu kanału. No i pójdzie na kosz. Razem z tym Kielce. No właśnie. Nawet papugi w tle już się zapętliły przez was. No, przestały. A pewnie zaraz znowu zaczną. No. I chyba wystarczy już na temat tej muzyki, bo... Właśnie chodziło mi głównie o to, żeby powiedzieć, no... Że jak bardzo irytuje mnie ilość piosenek w tym radiu. Ilość jednej piosenki zapętlonej w ciągu tygodnia w tym radiu. Idealnie. No właśnie. Druga sprawa, jaką chciałem tak poruszyć ładnie jest to, iż za tydzień jest próbna matura. Czym jest próbna matura? Próbna matura jest to taki stan rzeczy, który jest maturą i nie jest maturą. Dlaczego jest, a nie jest? No właśnie, jest maturą ze względu, że no piszemy niby maturę, jest to matura... no, chyba obowiązkowa. Każdy musi napisać próbną maturę. No i co z tym... faktem? No. W sumie to... próbna matura. Ani z tego nie ma żadnego... nie wiem. Chyba u mnie będzie jakaś ocena tylko z tego, z na języku niemieckim, bo będę zdawał język niemiecki na maturze. Ja JAWÓJ! będzie z tego ocena i będzie to sprawdzał mój nauczyciel tak więc on zobaczy jak mój język się rozwinął od pierwszej klasy a nie powiem, bardzo się rozwinął od pierwszej klasy w pierwszej klasie miałem zagrożenia a w drugiej klasie miałem zagrożenia a teraz już ładne ocenki jedna jedynka tylko, no właśnie a ocenek jeszcze jest kilka innych i powiem, że to nie są tylko dwójki tak już, ju, ju, już słyszę, jak każdy robi takie i myśli sobie w, w mu czy pod nosem. Ale pak. ale to jest język niemiecki, więc co się bać? Durschwal, o tym mówiłem ostatnio. Chyba Durschfall, albo przedostatnio. Durschfall no właśnie. No i czy się boję tej matury próbnej? Ja Czegoś tam bać? Matura próbna. Pff. Już mówiłem, że trzeba matury. W ogóle się matury nadzwykłej nie boję. No bo co? Będę zdał tak. Język polski podstawa. Mówiłem, ja jestem humanistą na matematyce. Matematyka? No! Język, podstawę matematyki spokojnie zdam, jak to mawia mój nauczyciel od biologii z palcem w dupie. Tak, tak mawia nauczyciel. I klinie, Ale to jest właśnie profesor dziubek. Co poza tym będę zdawał? Poza tym zdawał niemiecki podstawy. No to niemiecki, no to już przed chwilą powiedziałem, co na ten temat sądzę. Durś. No właśnie. A co do ostatniego, czwartego testu, który będę pisał w piątek? Rozszerzona matematyka. Tego testu jedynie się obawiam, że może pójść źle, ale sądzę, że 50% ogarnę bez problemu. Niektórzy powiedzą, że jestem optymistą, no bo 50% z rozszerzonej matury... Z matematyki? Dam ale co, co to ja nie jestem? Kim ja jestem, żeby nie zdać matury? No właśnie. No i sądzę, że... No matura, no matura matura. No właśnie. Kolejną rzeczą, którą chcę teraz omówić, jest to reklama. A konkretnie chodzi o usługi pewnej pani, której imię brzmi Karolina. I można się z nią skontaktować pod mailem robinmałpa.vp.pl. I my skorzystaliśmy z jej usług, a konkretniej chodzi o tworzenie loga. tak, Oraz plakatów promujących za niewielką opłatą. Naprawdę niewielką. No, wystarczy się z nią skontaktować, powiedzieć co się chce konkretniej. Mówimy, jak co ma wyglądać, jak widzimy, jaką mamy wizję tego. Ona następnie to sobie naszkicuje i po kilku dniach... No, kilku dniach jest licealistką też. No i chce sobie właśnie zarobić w taki ładny sposób. No i właśnie po kilku dniach dostaniemy zdjęcie tego szkicu. Jeżeli nam się spodoba, ona to ładnie wszystko, pięknie obrobi, przyrobi i po kilku dniach kolejnych powinniśmy mieć już to logo na mailu albo na innej stronie. Zależy od osoby. Próbkami takich właśnie prac jest logo pełnej powagi, pełnapowaga.co.cz, to jest nasza strona. I to można właśnie w nagłówku zobaczyć to okrągłe logo, które teraz mamy, to właśnie ona nam ładnie, pięknie zrobiła. Stworzyła również dla nas za, jak to już powiedziałem, niewielką płatą kilka rzeczy. Jeszcze dla mnie jest zrobione jedno logo no, Donu Castu, takiego drugiego projektu, o którym już kiedyś mówiłem. Oraz mamy na kartce A3 do zeskanowania plakat promujący pełną powagę. No, tylko właśnie zbieramy się gdzieś, żeby skaner znaleźć na A3. No bo nikt nigdzie nie ma. No właśnie. Kolejna sprawa, kolejna sprawa. Kolejną sprawą, której chcę jeszcze mówić po reklamie Karoliny Prac jest to sprawa, która mną, i to dosłownie mną, wstrząsnęła, ponieważ kraj, który szczyci się, jakby to powiedzieć, wolności obywateli i tak dalej, i tak dalej... Chce wprowadzić cenzurę. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej chcą właśnie cenzurę u siebie wprowadzić. Skąd to wiem? No, Forczan przez dwa dni nie dział, ponieważ były ataki DDoS. Domyślajmy się tylko skąd. I do kongresu dzisiejszego dnia została, jak się ładnie mówi, wrzucona ustawa, która się nazywa po angielsku Stop Online Proacy Act. Chodzi o to, że takie strony jak YouTube, Flickr czy ForChan, no i kilka jeszcze innych, będzie miało zostać będzie, po prostu będą radykalne zmiany, które mogą się przyczynić do usunięcia ich albo w ogóle zdelegalizowania. Bo prawda jest taka, że no, popatrzmy na ForChan, co jest na ForChanie? No dobra, jest dużo porno, no ale co poza tym. FITNIE, HACKING i wszelkie organizacje typu LULSEC albo ANONYMOUS to tutaj się na b ugadują. Nie, nie chodzi o biseksualistów, chodzi o y, taki board, image board b czyli random. Tutaj właśnie, gdy wejdziemy na 4 wpiszemy na forchanorg b slash, ENTER, wtedy wchodzimy na random. O już chyba mówiłem, a jak nie mówiłem, no to sobie możecie po prostu poczytać. Z tego co widzę, już powoli image board zaczynają działać, bo pierwsze porno się już pojawiło na stronie głównej, a zazwyczaj to nie jest porno, czyli bi albo jakaś inna strona zaczęła działać, nie wiem, nie chodzę na razie, bo mam kilka rzeczy do zrobienia jeszcze innych. Mam kilka rzeczy do zrobienia innych. No właśnie, i na stronie americancensorship.org możemy sobie przeczytać i wpisać na petycję, aby nie doszło do wprowadzenia takiej ustawy w Ameryce. Dlaczego? No, bądźmy szczerzy, Stany Zjednoczone są, jakby to powiedzieć, ostoją wolności, przynajmniej symbolem, bo czy ostoją to już teraz się zastanawiam. Poczytać możemy więcej o tej... Ustawie, która ma wejść w życie na tej stronie, właśnie AmericanCensorship.org, zachęcam do ogólnie zobaczenia o co chodzi. Bo jeżeli w Stanach takie coś wejdzie, no to już mamy wszyscy przez I nie mówię tu tylko o nie wiem, osobach takich jak ja, którzy na raz na jakiś czas wejdą na Forchana, albo na przeciętnym mężczyźnie, który sobie odwiedza strony porno raz na dzień. Tylko o każdej osobie, która wchodzi do internetu, która ma Facebooka, która ma naszą klasę, która ma maila, która, nie wiem, nawet prowadzi swojego bloga. Dlaczego? No bo powoli będzie tak to rosło, rosło, rosło, inwigilacja będzie wchodziła w środek, aż wszyscy będą zamykane w klatkach. Od tego, żeby o, o tym mówić jest kontestacja, a nie pełna powaga, tak? No, Więc jeżeli ktoś jest za tym, żeby tak nie było, to wejdźcie na stronę Którą podałem wcześniej i podam jeszcze teraz, AmericanCensorship.org. Poczytajcie sobie i zobaczcie o co w ogóle biega. I w sumie to chyba tyle chciałem powiedzieć na dzisiaj. W sumie powiem tak, dwa dni nagrywam ten odcinek. Czyli 15 i dzisiaj 16 trochę. I 16, czyli dzisiaj jak zobaczyłem, że ten Forchan tak działa jak działa. Stwierdziłem, że jeszcze na tym nagram, bo miałem dosyć ograniczone możliwości. Ale cieszę się, że poczekałem z tym jeden dzień i zobaczyłem, co się dzieje i przy okazji poinformowałem. Czyli tak teraz do wszystkich osób, które mnie słuchają. Patrzcie, co się dzieje dookoła w internecie, bo będziemy mieli przesrane. I to mówię już teraz, bo najpierw się to zrobi w Ameryce, a już później pójdzie z górki. Bo jeżeli w Ameryce takie coś przejdzie, no to jak już powiedziałem wcześniej, będziemy wszyscy mieli przesrane. I takim bardzo niewesołym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Mówił do Was Jakub Krzemiński, znany jako Alduron. Senara Do usłyszenia. Do zobaczenia. Ciao.